Dobra kiszonka, zazwyczaj mówimy, to dobra odmiana, ale odmiana to niestety nie wszystko. Dobra kiszonka taka, żeby miała właściwą strukturę i żeby przełożyła się na jakość mleka, to również termin zbioru i parametry posiekania, pocięcia kukurydzy i na ten temat rozmawiam z panem Pawłem Bauryczą z firmy Klas. Na czym polega cały dowcip? O co tak naprawdę chodzi w tym mechanicznym przygotowaniu dobrej kiszonki z kukurydzy? Jak rolnik wybierze sobie najlepszą tą odmianę, która w tych warunkach klimatycznych udanego rolnika najbardziej odpowiada, najbardziej pasuje, zbierze ją w odpowiednim terminie, musi przede wszystkim w tym kolejnym kroku zbioru, samego zbioru być przygotowany na to, żeby przede wszystkim była odpowiednia długość cięcia, naostrzone noże, żeby nie pojawiało się zjawisko przeciągania liści, elementów kukurydzy przez stalnicę. Te wszystkie parametry, te wszystkie elementy muszą być dobrze pocięte, o odpowiedniej długości i przechodzimy do momentu, gdzie ten materiał kondycjonujemy. W zależności z jakiej technologii rolnik korzysta, może być to zbiór, który odbywa się w zakresie 8-12 mm, jest to, jest to ten zakres najczęściej spotykany u nas na rynku w Polsce, gdzie uzyskujemy tą, tą, ten materiał takiej długości, wprowadzamy do standardowego konkrakera, kondycjonujemy tam w dobry sposób ziarno. Pamiętać tutaj należy o tym, żeby ta szczelina na konkrakerze była dobrze ustawiona, była wąska, w granicach 0,8, 1, 1,2 mm, żeby walce konkrakera były dobrej jakości. Wtedy uzyskujemy tą kiszonkę o dobrych parametrach pytanie się pojawia w momencie, kiedy, kiedy dochodzimy do, do pewnych granic wydajności. Może w oborze i chcemy dokonać pewnej rewolucji, pewnych zmian, a tu szklany sufit. Może się pojawić pytanie dotyczące warunków klimatycznych, gdzie znowu, gdzie, gdzie pojawia się susza, gdzie ta kieszonka, która była zbierana od dobrych paru lat tej samej technologii, tak samo wszystko robimy, powtarzamy te same odmiany, wody nie ma, mniej materiału, krowy mniej zaczynają dojść, porównując rok do roku, więc tu trzeba się zabezpieczyć na warunki klimatyczne, a może i przebić ten szklany sufit, wprowadzając nową technologię, jaką jest średlecz. Technologia, która została opatentowana, ten patent został zakupiony przez klas w 2016 roku od pana Roger Olson i Ross Dale. To są panowie, którzy byli wynalazcami tej, tej technologii. Wprowadzili ją z wielkim sukcesem w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie wprowadzamy ją we Francji, w Niemczech, jak i również w Polsce. Shredledge krótko. Jest to technologia bazująca na długiej e, strukturze kiszonki długim cięciu e, kiszonki w zakresach 26-28 e, nawet i 30 mm bazując na długiej strukturze e, kiszonki wprowadzamy ją do kontrakera, gdzie e, jego konstrukcja składa się z dwóch walcy o zębach piły, które są nacięte rowkiem po obwodzie to nacięcie jest... E, przeciwbieżne na tych dwóch walcach. E, trzeba pamiętać również, że w porównując ten konkraker do standardowych konkrakerów, mamy tutaj różnicę prędkości y, obrotowej 50% w walec względem walca, e, więc to kondycjonowanie jest zdecydowanie intensywniejsze w porównaniu do tego standardowego konkrakera, a przeciwbieżne y, nacięcie i konstrukcja samych walców pozwala nam na to, żeby tą długą strukturę kiszonki przeciągnąć lewo, prawo na walcach i ją wzdłużnie i poprzecznie skondycjonować. Te łodygi, liście są podarte, są w większym stopniu skondycjonowane. No właśnie, wyraz podarte, poszarpane jest pewną nowością i gdy wspomniał Pan o tym, że one w ten sposób mają być pouszkadzane, pomyślałam sobie dotąd, mówiliśmy o tym, że ma być sieczka pocięta, Posiekana więc ostre noże, a ziarno, co oczywiste, pogniecione. Tak. Tutaj dochodzi nam nowy element, szarpanie. szarpanie. Jakie to ma znaczenie? Tak jak Pani wspomniała, wcześniej skupialiśmy się rzeczywiście na tym, na tym pocięciu, dobrym pocięciu, kondycjonowaniu ziarna. I z tego już byliśmy zadowoleni, bo to tam w głowach rolników były litry, litry mleka, które uzyskiwał zobory. No dobrze, ale czemu nie wykorzystać łodyg, tego elementu zielonego rośliny? Wykorzy Stajmy to, tylko w jakiś sposób. Musimy go otworzyć, musimy go podrzeć. Pozwala na to nam konkraker średleć. Dobrze, otworzyliśmy ten konkraker i co nam to daje? Ta technologia daje nam, poprzez to, że ona jest długa, wprowadzamy tam kiszonkę o długiej strukturze, buduje nam, sama ta kiszonka jest w stanie zbudować nam strukturę TMR-u dostarczamy tą, tą strukturę TMR-u czyli na stu... tak, dostarczamy tą strukturę na stół paszowy krową i y, krowa, która jest skarmiona TMR-em bazującym na, na, na Shredledge'u y, uzyskuje więcej energii z tej samej ilości y, kiszonki kukurydzy, gdzie te poszarpane podarte liście, te elementy y, łodygi i tak dalej y, kolby kukurydzy dostają się do żwacza krowy i bakterie wiedzą co z tym zrobić, bo mają mają większy dostęp do, do, do, do tej energii, która mieści się w kiszącej kukurydzy. No, też łatwo zauważyć, że tego typu proces powoduje, że powierzchnia, ta porowatość paszy wzrasta, w związku z tym wszelkiego rodzaju mikroorganizmy znajdujące się w żwaczu mają łatwiejszy dostęp do masy tej paszy. Tak jest, zgadza tak się. To jeszcze krótko podsumujmy samą techniczną stronę tego wynalazku i powiedzmy, w jakich sieczkarniach będzie on montowany. Techniczna strona tego wspaniałego wynalazku technologii średlecz to przede wszystkim ilość noży. O tym trzeba pamiętać, bo średlecz musi być kojarzony już od samego początku z długą strukturą kiszonki. Żeby tą drugą kiszonki uzyskać potrzebujemy odpowiednią ilość noży na bębnie tnący. Przy maszynie prezentowanej na targach agroshow Ostruda 2020 mamy sieczkarnię wyposażoną w bęben nożowy VMAX 20 gdzie znajduje się 20 noży i bazując na tym bębnie nożowym jesteśmy w stanie uzyskać bez problemu zakres cięcia w 30, 28, 32 mm bez najmniejszego problemu. Więc o tym trzeba pamiętać. Bęben nożowy przystosowany do Konkrakera do odpowiedniego konkrakera, i to nie tylko tyczy się Sheridle'a, bo to tyczy się też i pozostałych konkrakerów. Tam też one działają optymalnie i najlepiej w odpowiednich zakresach cięcia. O tym powinniśmy pamiętać. Ale wracając do Sheridle'a, ilość noży. Długa struktura, czyli mniej noży niż więcej, to na pewno. Sam konkraker, 50% różnicy, jeżeli chodzi o prędkość obrotową, walcy w zespole kondycjonowania. Walce mają dodatkowy nacięcie na, e, na płaszczach, przeciwbieżne pozwalające na to kondycjonowanie złużne i poprzeczne materiału z, zbieranego i w sumie to wszystko. W, w jakich modelach? modelach? We wszystkich modelach w sieczkarni Jaguar marki Klas serii 800 i serii 900 jest możliwość zamontowania e, technologii szredlecz Mówimy tutaj o nowych maszynach, e, poprzez konfigurowanie, jak najbardziej tam te są dostępne. Pamiętajmy, jeżeli ktoś chce wyposażyć e, swoją maszynę, którą ma u siebie na placu, chce zmienić tą technologię i ma dobrą, dobrą ilość noży, to znaczy ma tych noży bębę nożowe 20, może 24 noży, że na bębnie tnącym powinien skontaktować się z nami, z najbliższym dealerem. Może znajdziemy rozwiązanie, możliwość taką, żeby zamontować ten konkraker. Ten Tylko pamiętajmy o tym, tu jest duża gwiazdka, że to nie we wszystkich modelach jest możliwe.